swoje kręgi coraz bliżej Tak, ty jesteś mnóstwo Niech Ewelina Marek. Witam w kolejnej audycji ulicy Rock'n'Roll'a w Radiu Pirat. Mamy pierwszy wtorek miesiąca, a to oznacza, że dziś w mojej audycji kolejny odcinek opowieści o festiwalu Wiarocinie. Skupimy się dziś na zespole, który dokonał rzeczy fenomenalnej. Rok 1985 koncert republiki. Wściekły tłum z arsenałem zgniłych jajek, jabłek, maślanek i innych spożywczych rzeczy czeka, żeby obrzucić muzyków. I tak się dzieje. Republika nie schodzi jednak ze sceny. Daje fenomenalny koncert, który kończy się wielkim aplauzem i prośbą publiczności o bis. Tak, tej samej, która rzucała zepsutymi jajkami. Dlaczego tak się stało? I jak wyglądało to z perspektywy muzyków? Zapytałam świetnego muzyka-gitarzystę zespołu, pana Zbigniewa Krzywańskiego. Mówiąc subtelnie, Republika nie została ciepło przyjęta przez publiczność. Już przed występem dało się odczuć taki napięty i agresywny nastrój, a sam występ zaczął się chyba niezgodnie z planem, prawda? Mam na myśli pomyłkę oświetleniowca, który pomylił nagrania. Tak, przede wszystkim tak, Przede wszystkim chciałam zapytać o podłoże tych nastrojów. Dlaczego publiczność tak nieprzyjemnie zareagowała na Republikę? Generalnie mam taką teorię, którą pamiętam kiedy kiedyś Zbrzeg Chodys fajnie wyartykułował, znaczy dał porównanie. Generalnie, że biorąc przeciętnemu znaczy inaczej słowo prze, przeciętne może źle zabrzmieć, ale, ale e, tak generalnie rzecz biorąc ludziom najłatwiej jest przychodzi, a ta, przychodzi zaatakować tych, e, jakby to powiedzieć tych, których się nie boją, od których się nie spodziewają reakcji i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Czy to w tamtych czasach, czy dzisiaj pod tym względem się specjalnie e, ludzie nie zmienili, najłatwiej jest zaatakować ludzi, którzy nie, wiem, nie mają władzy, mhm. od których nie można oczekiwać, jakby to powiedzieć, perkusji jakichkolwiek. Dlaczego wspomniałem Zbyszka Hołdysa? Bo on kiedyś, on kiedyś powiedział, relacjonując, właśnie reagując na tego typu rzeczy, jak, jak, jak ataki publiczności. To dzisiaj się to odbywa na przykład w internecie. To, tak, bo, tak. Publiczności z jednej prostej przyczyny. Zawsze to była muzyka trudna, yy, zawsze to była muzyka, która wymagała troszeczkę większego wysiłku intelektualnego, żeby, y, żeby kolokwiarnie mówiąc, skumać o to w tej sztuce chodzi. Mhm, czyli rozumiem, tym, że to przerosło niektórych odbiorców. Nie, to nie chodzi o to, mhm. Tylko, że ta publiczność nie myślała o merytorycznej, tak mówię o tej jarocińskiej wtedy publiczności. Ta publiczność nie myślała o, o tym, jaki mamy przekaz. Ta publiczność raczej interesowała się tym, czy. Republika lata, lata w radiu, ile płyt sprzedaje i czy zarabia dużo pieniędzy. Naprzód. Być może, że upraszczam, ale, ale Jarocin miał wtedy synonim takiego: ci, którzy tam przyjeżdżali, to Jarocin miałby być festiwalem undergroundowym, tak zwaną sztukę niezależną. Ale w czym y, sztuka Republiki można, mogła być zależna? Znaczy w niczym byłby, nie była zależna, bo nie miała być ani od kogo zależną, ani miała być jak zależną. I teraz kolejny dowód na to, dowodem na to są piosenki i teksty tych piosenkach. W związku z tym, w związku z tym, czym taki zespół jak nasz, czym myśmy mogli się obronić przed takim zmasowanym, bezpardonatem nie ma co ukrywać, atakiem. No mogliśmy się obronić jedynie samą sztuką, no bo, bo czterech facetów, nawet gdybyśmy do tego naszych technicznych zaangażowali, tych plus kierowcę, no to było nas widzimy siedem osób, załóżmy z menadżerem osiem, no osiem osób jakby zaczęło rzucać publiczność maślankami z innymi jabłkami i pomidorami, no to byśmy przegrali. No tak. y, y, więc czym mogliśmy się bronić? Tylko i wyłącznie swoją sztuką. No efekt był tego taki, że tę bitwę, nienawiść pozamerytoryczna, ta cała agresja i narzędzia w postaci jajek, jabłek czy pomidorów, Przegrała z czterema facetami, którzy po prostu zagrali swoje piosenki. Tak, to ja jest, tak jest tego tak, że Na końcu zaśpiewano nam sto mimo iż Grzegorz wyszedł i powiedział w naszym imieniu, że yy, kara musi być, żadnego wisu nie będzie. zachowania publiczności, to chyba dosyć dziwne i sprzeczne zachowanie osób, które przyjechały na festiwal, żeby tak naprawdę zaznać wolności i tolerancji. No jakby to powiedzieć, my bardzo w ogóle jako społeczeństwo nasze polskie, no mamy parę cech narodowych, bardzo dużo mówić i nazywać, Natomiast jak przychodzi do wypełnienia treścią tego, co prezentujemy werbalnie, wypełnienia tego czynem, to byłoby was tym bardzo, bardzo różnie, dlatego też świetnie, pisze, świetnie pokazuje to Leszek Gnański ze swoimi kolegami w filmie Jarociń Pocowalność. Pokazuje historię tego festiwalu właśnie w taki sposób, który troszeczkę, troszeczkę bierze pod lupę. Ten aspekt, o którym pani mówi, bo y, dlaczego Jarocin zniknął na początku lat 90? No, bo ludziom się kompletnie y, y, y, w głowach gdzieś pozamieniały wartości. Wolność to jest wolność, wolność, wolność y, y, ta nasza swoboda, nasza wolność osobista, czy nie tylko osobista jest ograniczona wolnością innych ludzi. No nie możemy wkraczać w wolności innych ludzi, jeżeli nadzajem w sobie te obszary nie wkraczamy. Wtedy możemy mówić o prawdziwej wolności i oczywiście akceptacji i tolerancji innych. W 1985 roku w Jarocinie ta publiczność nastawiona bardzo wolnościowo, ta publiczność nastawiona bardzo wolnościowo, y y oni wszyscy nienawidzili komunizmu, ale tak jak bywa, y to widzimy również w obecnych czasach, mm -hmm. w naszej teraźniejszości, po tej wolnościowej stronie bardzo często dochodzi do tego, że zamiast Yy, jednoczyć siły i bronić się przed prawdziwym wrogiem, ten, który tę własną wolność zawłaszcza albo chce ją ograniczać albo wręcz niszczyć, zaczynamy yy, po, yy, po tej naszej stronie barykady strzelać, yy, strzelać do siebie. Mm -hmm. no, Takie paradoksalne tak, to jest dosyć. To, jest, to, to może jest paradoksalne, być może że w każdym innym miejscu na świecie byłoby, ta parado, byłoby to paradoksalne. W Polsce jest to nieeliminowalna cecha naszego narodowego charakteru. Dlatego też e, ja trochę tę publiczność jarocińską z 85 roku ja zaznaczam, ja, ja, e, chciałbym, chciałbym zaznaczyć, że ja to wszystko mówię z, z pozycji faceta, który był jednym z czterech, który odniósł e, druzgocące zwycięstwo nad tymi 25, 25 tysiącami ludzi. Nie muszę e, mówić o tym z żalem, przeciwnie. Myśmy swoją sztuką, ludziom wytłumaczyli, że tak jak myślicie, to to, to, to to wasze myślenie jest myśleniem niewłaściwym. Postępujecie niewłaściwie, zawróćcie tej, tej niewłaściwej drogi. To jest, to jest, to jest specjalnie nie używam słowa złej, tylko niewłaściwe. Bo cóż, no bo tę publiczność trochę można porównać na przykład do obecnej, współczesnej naszej sytuacji politycznej. Przeciwnik, który chce zawłaszczyć nam wolność zdobytą z trudem, jest niekiedy oszczędzany, a ci prowolnościowi uderzają w tamych siebie. Coś, coś nieprawdopodobnego. Nie jestem w stanie zrozumieć tego, że są jakieś pojedyncze ambicje albo jakieś unoszenie się honorem i tak dalej, bo są sprawy ważniejsze niż nasze sprawy prywatne. W tej publiczności jarocińskiej, nazwijmy to jedną z partii, byli pan Krokowski I powiem Pani ciekawostkę. Dwukrotnie byłem, byłem goszczony na festiwalu Rok na bagnie w Goniądzu, który de facto jest dzisiaj takim tak, takim synonimem, współczesnym synonimem, albo takim trochę remake'em, trochę, trochę, trochę sequelem Jarocina z lat 80. Tylko na mniejszą skalę pewnie, tak? I oczywiście na mniejszą skalę, chociaż ta skala zaczyna być coraz większa, tam jest co roku coraz więcej ludzi przyjeżdża. Ostatni raz, kiedy festiwal on był to był zaraz 2019 rok. Mhm. Tylko przed pandemią chyba, jeszcze. Tak, jeszcze przed mhm. pandemią, byłem wtedy. No to było, nie wiem, ze 3, 4 tysiące ludzi, nie chciałbym przekłamać, ale było bardzo dużo ludzi. I teraz, I teraz tak, jak byłem tam pierwszy raz w 2017 roku, no organizator akurat tam poza, poza samym koncertem, on organizował różne tam, mówię o Jacku Rządzianie, on organizował również różne tam spotkania i tak dalej. No hmm. i zaprosił Leszka Gnańskiego i nie z okazji wydania płyt tej książki Leszka o Republice. Książki nie na targach. I, I o dziwo, ja w życiu nie pamiętam, żebym w ciągu jednego wieczoru, jak tam się pojawiłem i do tego wieczoru, żebym rozdał tyle autografów i tyle zdjęć sobie narobił właśnie z tymi pankowcami. Część z nich mówiła, byliśmy w Jarocinie, rzucaliśmy, przepraszamy za to. jest sukces, taka zmiana. E, to, nie, to, to nawet nie chodzi o to. To była jakaś wtedy taka, zresztą mi to tłumaczyli pankowcy, zresztą ci, <śmiech> ci pankowcy wydali y, płytę z kieszenkami republiky. Mhm. Wiesz każdy na własny koszt nawet zrobił z tego, to wiem, no bo to ja, ja byłem takim, ja byłem takim e, przy tej płycie tak dobrym duchem, no bardzo to, to bardzo to wy, wy wspierałem, bo to, to dla mnie było duże wydarzenie. Przecież te wszystkie zespoły zrobiły te nagrania na własny koszt. E, e, nikt nie wziął żadnych honorariów, chodziło po prostu o to, żeby nagrać tego typu płytę, żeby w jakiś sposób Republikę oddać hołd. Ja byłem tym bardzo zaszczepany. No i było, było wiele rozmów przy okazji na ten temat, ale taką najbardziej znamienną rozmowę miałem z, z dyrektorem Teatru Baj Pomorski w Toruniu, a ja w tym teatrze, to akurat no, współpracuję z tym teatrem, z, miałem tam pięć swoich premier teatralnych, no, do, pięciu, do pięciu spektakli robiłem muzykę, w tym jeden, mm -hmm. jeden musical, i, a Zbyszek, Zbyszek Lisowski, dyrektor te, teatru, w latach 80 yy, był pankowce, młodym bankowcem. Otóż okazuje się, że ta nienawiść to była spowodowana gdzieś tam taką, taką ideą, którą jakąś jedno czy dwie załogi warszawskie y, rzuciły, że Republika jest passej i w ogóle należy ich nienawidzieć. A w gruncie rzeczy pankowcy Republiki słuchali, pankowcy Republika zrobili. Po latach weszło to tym, że nagrywają właśnie płytę, że y, jadę do tego y, goniądza i jestem, jestem oczywiście Chodzę tam w przy, przy tych łabach, piję, piję z, z, z kolegami yy, piwo, jem placki ziemniaczany i wszystko jest oczywiście bardzo tak yy, rodzinnie. Ale podchodzą do mnie ludzie, proszą autografię i chcą sobie zdjęcia robić, albo przynajmniej piątkę przypić. To, jest, to było dla mnie i część z nich mówi, byliśmy wtedy w Jarocinie, więc, więc ja mówię, to jest niekiedy trochę tak, yy, ja zresztą takim mówię zawsze, że warto grać wiele, wiele lat po to, żeby Yy, przeżyć takowy koncept i yy, żeby przeżyć takie wydarzenie jak... No yy, to nie chodzi o to, że ludzie zwyciężyli ludzi, bo, tego, bo to w bo ogóle nie w tych kategoriach. Mm. Że sztuka zwyciężyła złe emocje. Sztuka spowodowała to, że w pewnym momencie ludzie, ludzie stanowi powiedzieli powie, powie, powie, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. Do, dokąd ja idę? Yy, co ja takiego robię? No przecież to jest bez sensu. Zwycięstwo sztuki nad złymi emocjami jest zawsze bardzo pozytywne. Ja to zawsze Młodym adeptom sztuki jakiejkolwiek, ale przede wszystkim przede wszystkim mówię o tych tej, tej dziedzinach sztuki, dla których podstawową cechą jest e, przekaz. Zawsze mówię pamiętajcie o tym, do czy, z czym wychodzicie do ludzi. Mhm. Musicie wychodzić do ludzi przekazem, który jest wam bliski, ale to ma być przekaz właściwy, to ma być przekaz prawidłowy. A co jest prawidłowym przekazem? Pamiętajcie o jednej rzeczy, sztuka. Ma zawsze jeden niepodważalny atrybut. Zawsze powinna być nastawiona na szerzenie wolności. Jaka, jakby to nie nazwać, ale w każdym bądź razie na szerzenie wolności. Bez apelacyjnie i bez wyjątku. Wolność, oczywiście, wolność, którą ograniczana prawo, ale stanowione demokratycznie i wolność innych ludzi. Czyli to się wiąże z akceptacją inności i tolerancją wobec inności. Nawet jeżeli tej e, odmienności nie akceptujemy, to przynajmniej ją tolerujemy. I tak na dobrą sprawę, każdy artysta, który, który weźmie to do siebie i będzie taką e, ideę promował, osiągnie się sukcesu <grywanie> komercyjnego. Może, może nie będzie miał, chociaż ma większe szanse niż ten, który jest fałszywy, e, ale na pewno się będzie bardzo dobrze czuł z tą swoją sztuką będzie na pewno mu jakby to widzieć lepiej w życiu. To jest Aha. niezwykle ważne. To chyba jedna ja z rodzin... najważniejszych funkcji muzyki. Znaczy w ogóle sztuki. W ogóle sztuki. generalnie sztuki. Aha. przede wszystkim tej sztuki, która działa na... Przede wszystkim tej sztuki, która, która działa na mózg, czy wątrobę, ale organami typu, typu słuch. Bo tego typu receptorami. Dlatego, że że słuch jest słuch, no można, można oczywiście wywagować o wysztości Świąt Bożego Narodzenia nad świętami wielkiej nocy. Czy, czy, czy to, co widzimy na nas, bardziej oddziaływuje, czy to, co słyszymy, bardziej na nas oddziaływuje. To jest kwestia dyskusji. Ja w każdym razie uważam, że, że ta, to wszystko, co się dzieje z muzyką, tam gdzie jest połączenie dźwięku z, ze słowem, ma bardzo poważny wpływ na naszą codzienność, na nasze życie. Na nasze emocje, dlatego też to jest niezwykle ważna, Z mnie niezwykle ważna jest odpowiedzialność artysty, który wychodzi i cokolwiek ludziom prezentuje. Oczywistym jest to, że to, co jest puste i miałkie, wpada jednym muchem, drugim wypada. Być może, że ktoś przy tym potańczy, ale za chwilę o tym zapomni. Natomiast mówimy o tej prawdziwej, o tej prawdziwej sztuce, która może być również rozrywką, ale przede wszystkim jest sztuka. Zresztą sztuka zawsze była rozrywką, to jest to, to od, od początku istnienia. Dziwne. Zgadzam się z tym. Ja osobiście tak bardzo często i bardzo dużo słucham muzyki, ale wiem, że jest wielu takich, no nie chciałabym użyć tego słowa, ale ignorantów muzycznych, którzy, no my mówimy ogólnie o sztuce, ja nawiązuję głównie do muzyki, ale wiem, że dużo jest takich osób, które w ogóle kompletnie nie zwracają na to uwagi, słuchają czegokolwiek. Więc wychodzi na to, że być może ta sztuka nie zawsze tak oddziałuje na ludzi. Jeżeli nie oddziałuje, to no, ja nie chcę, broń Boże, dawać łatki, przyklejać łatki komukolwiek z powodu tego, jak traktuje sztukę. Natomiast jedno jest pewne. Ludzie, którzy nie obcują, przynajmniej wiernie, bo jest nie to już w ogóle, hmm. ze sztuką, to ja im trochę współczuję. To ja im trochę współczuję, bo to jest jakby to powiedzieć, smutniejsze życie. Podam Pani przykład. Jak szedłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej, to jednocześnie poszedłem do ogniska muzycznego uczyć się grać na akordeo. już nie będę mówił o tym, że nuty znałem wcześniej niż wszystkie literki, ale e, o czymś takim, że edukację szkolną zacząłem jednocześnie z edukacją muzyczną. Wraz ze mną, z mojej klasy, do tego ogniska muzycznego chodziło jeszcze chyba pięć osób. Dzisiaj jak patrzę na te, na te swoje, bo to, była, to było akurat pięć dziewcząt, dzisiaj jak patrzę na te moje koleżanki, z którymi częścią utrzymuję kontakt, właściwie ze wszystkim utrzymuję kontakt, tylko z niektórymi, powiedzmy troszeczkę troszkę mniej intensywne, to mm. widzę, że to są osoby, którym być może się różnie układało, ale to są osoby, którym się lepiej żyje, bo dotknęły czynnie uprawiania sztuki, nawet na poziomie amatorskim widzę, że one są, te osoby są, mają trochę więcej pogody ducha w sobie. Odchodzą do życia z troszeczkę większym uśmiechem, większym optymizmem. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia, więc, a tutaj mówię akurat o, o, o moich koleżankach, które czym nie dotknęły instrumentu, potrafią grać do dzisiaj, zresztą coś tam. Więc bardzo współczuję ludziom tym, dla których sztuka nie ma takiego znaczenia. Czyli traktują to trochę tak, że wpadnie jednemu ten drugim wypadnie, albo yy, jeżeli, jeżeli dotrze to w, w, sensie, w, w sensie wizualnym, to, no to też się na przykład o tym zapomina. To, to, to ja takim ludziom rzeczywiście współczuję. Jaka była reakcja zespołów ich zaprzyjaźnionych i organizatorów na to, co się wydarzyło? No to wystarczy, wystarczy zapytać o to Piotrka Nagłowskiego, który w, w, wtedy był konferancierem, albo Waltera Hołstowskiego, który był no oni byli na początku przerażeni, no ale później, później byli, byli tym wszystkim, no, byli zachwyceni całą sytuacją, no w ogóle to, no, to, była, to była taka dziwna sytuacja. Natomiast pamiętam jak dziś, jak basista z zespołu Made in Poland na backstage'u po, po zejściu, jak zeszliśmy ze sceny, podszedł do mnie, takie, miał szeroko otwarte oczy i mówił i Zbyszek to jest nieprawdopodobne, ja bym tam na tej scenie nie został byście wykonali. Nie, no, to, to, nie, to, to naprawdę. To ja, ja nie jestem do tego tak w stanie podejść e, takimi wielkimi emocjami, bo ja byłem tego uczestnikiem. Dla mnie to trochę było normalne, że ja, ja, ja wiedziałem, że nam się uda to po prostu. Ja byłem święcie o tym przekonany i tak też, tak też się stało, ale, e, ale, widziałem to, co było wokół nas. To było, to ludzie byli z jednej strony przerażeni, a, a z drugiej strony pełni jakiegoś, jakiegoś no takiego nieprawdopodobnego przeżycia, no bo to było coś nieprawdopodobnego. Ostatnią piosenką na tym koncercie była Moja Krew. Po, po latach Grzegorz się, śmiał, Grzegorz się śmiał, że właściwie to powinna być piosenka, to powinien być hymn Alter Globalistów, akurat Moja Krew. I o ile dobrze pamiętam, to był koncert, na którym pierwszy raz wykonaliśmy tę piosenkę, a nagrana została kilka miesięcy dopiero później, więc, więc na pewno ta piosenka musiała też zrobić na publiczności bardzo duże wrażenie. No, de facto chem przy samym fortepianie śpiewany przez czterech facetów na głosy mocno i jeszcze do tego z takim przekazem. Ten tekst musiał na pewno docierać, bo żaden z instrumentów nie przeszkadzał w dotarciu tekstu z bardzo mocną końcówką. No to musiało wywrzeć naprawdę piorunujące wrażenie na publiczność. Zresztą ta piosenka zawsze robiła piorunujące wrażenie. To jest dowód na to, że sztuka może, może zwyciężyć złe emocje. To jest taki ewidentny przykład na tym. To chyba dosyć powszechne zjawisko, zwłaszcza w czasach pandemii. Jak słyszę tych domorosłych, domorosłych fachowców w cudzysłowie, od, od, od tego, aby się jeszcze pić, Tak, wszyscy, to, są że, przy, wszyscy, wszyscy są fachowcami, prawda? Ekspertami. Ja, a ja od pewnego czasu przestałem się, przestałem się w ogóle litować, nawet, nawet werbalnie, przestałem się litować nad tymi ludźmi, dlatego że jak człowiek idzie. Człowiek ma założoną maskę na twarzy, ale, na, na ustach, ale nie na nosie. Y, to znaczy, y, jeszcze niedawno nazywałem go ignorantem albo coś takiego. Dzisiaj nazywam go połudebilem. Po prostu. Y, nie, jestem w stanie, y, nie, nie jestem w stanie się powstrzymać, ponieważ, ponieważ ja rozumiem, że nie każdy musi mieć wiedzę. Ale mm. używanie niewiedzy jako argumentu jest kompletnie, kompletnie dla mnie absurdem. Ja się zgadzam, ale też muszę przyznać, że należy to czasami wyważyć. Chodzi mi o rodzaj sytuacji, kiedy ta maseczka jest troszkę niżej. Może podam przykład, jak ja idę na spacer i widzę, że nie ma wokół mnie ludzi, no to... A to nie, to można maseczkę zdjąć, to nie mówimy o takich sytuacjach. Mhm. ja mówię o sytuacji w pociągu, ja mówię o sytuacji, gdzie podchodzi do mnie konduktor i chce mi sprawdzać bilet i ma odsłonięty nos. Ja mówię o takich sytuacjach. Dla mnie ten konduktor jest półdebilem. Ja już nie chcę być grzeczny dla niego, ja już nie, nie mogę być, ja, Że on do mnie podchodzi, ja mówię, ja nie pokażę panu biletu. Pan zaczyna mi grozić, ja mówię, w tej chwili proszę się wynosić stąd, albo zasłoni pan nos w te tak? no to Ja taka... po prostu nie jestem w stanie tych ludzi inaczej traktować, wie pani, bo to jest trochę tak, to jest trochę tak, ludzie wymagają wobec siebie y, tego, aby być grzecznym y, i słusznie. Ludzie wymagają wobec siebie tolerancji i tak dalej. Ale niech pani sobie wyobrazi, bo dla mnie to są, dla mnie to są sytuacje porównywalne, dwa porównywalne, tam. Eee, człowiek, e, który siada ze mną w przedziale w pociągu, albo wchodzi do mnie, e, z, ze mną do sklepu ma odsłonięty most, on jest dla mnie potencjalnym nosicielem wirusa. I wobec niego mówi się, no dobrze nie przesadzać, się nic się nie stało, on może, a może on nie, może on nie zaraża. Otóż nie. Dla mnie, on jest człowiekiem, jest dla mnie zagrożeniem i w ten sposób nie powinien funkcjonować. Czyli nie wolno go wpuścić w taki sposób. Mm. to do sytuacji takiej, że, że użyję przykładu skrajnego. Do sklepu, nie do przedziału do pociągu nie, wy, nie wejdzie człowiek wymazany końskim łajnem. No nie wejdzie. No nie wejdzie. Nie wejdzie. No i go nie, nie wpuści, każdego go tamtąd wyrzuci i tak dalej z powodu... A jaka jest różnica? To powiem więcej. Ten człowiek umazany łajnem stanowi mniejsze zagrożenie niż człowiek bez maseczki. Bo ten człowiek bez maseczki może spowodować czyjąś śmierć. Końskie łajno nie spowoduje niczyjej śmierci. A mimo tego do samolotu czy do pociągu albo do sklepu nie wejdzie ktoś zostanie wyproszony umazany łajnem, a ten z, odkrytą, z odkrytym nosem wejdzie i jeszcze się będzie rzuca. A ludzie mówią, no bez przesady przecież nic się nie stało. Otóż stało się i to bardzo. Trochę zeszliśmy z tematu Jarocina. Z tego co widzę po ludziach, jak tak sobie obserwuję, to coraz mniej stosuje się niestety i teraz... Bo, bo wie pani, mhm. znaczy nie, z tym akurat nie jest tak źle, bo Kiedyś to było tak typu 50% stosowało, dzisiaj stosuje tak się do tych przepisów, 70% jest tendencja zwyżkowa. I panie, ja się tak trochę mam drugi na ten temat, ale ja studiowałem mm. biologię. Ja trochę mam y, może troszeczkę większą umiejętność niż przeciętny człowiek do czytania tego, co mówią na ten temat y, fachowcy. Te wszystkie, te wszystkie historie związane y, z zatrzymaniem tej transmisji poziomej wirusa przede wszystkim mają za zadanie jedną rzecz. Bo wiadomo, że większość, większość ludzkiej populacji wyjdzie z tego. Poszczególne osoby są albo wręcz odporne na to, albo przechodzą, przejdą to bezobjawowo, albo, albo objawowo, ale wyjdą z tego. Natomiast problem polega na czym? Wirus sam z siebie nie mutuje. Wirus mutuje na, na żywicielu. Im będzie, Im będzie się wirus bardziej rozprzestrzeniał, tym będzie na innych organizmach mutował. Wiadomo, w jaki sposób mówię, nie powinien akurat ten, ten, akurat ten rodzaj wirusa, czyli koronawirus, ten rodzaj wirusa, nie powinien zmutować tak, że się zmieni substancja białkowa, która, którą jak organizm zauważy, to wytwarza przeciwciało. Czyli te szczepionki powinny, powinny działać. Natomiast nie wiemy, co się z tym wirusem może stać, jeżeli będzie jeszcze bardziej mutował, a mutuje na organizm żywiciela. Czyli musimy zatrzymać transmisję. Ta, to, ten wirus nie może się tak roz, roz, rozprzestrzenić y, po, to, po to, żeby nie powstały nowe wersje tego wirusa. Ludzie tego nie rozumieją. Mówią tak, ja pojadę, ja muszę pojechać na narty. No tak. Otóż nie musisz. Raz w życiu nie pojedziesz na narty nic ci się nie stanie. Y, oczywiście niektóre obostrzenia są, y, są bez sensu, bo hotele mogłyby być otwarte. Przy odpowiednim rygorze sanitarnym w hotelach nic się nie stanie. Oczywiście. A przynajmniej dla tych ludzi, którzy pracują. Wirus istnieje, wirus zabija, to jest konkretny, konkretny stwór z pogranicza materii ożywionej i nieożywionej, który yy, yy, może już nam zmienił życie, nie pozwólmy, żeby nam życie zmienił na stałe albo żeby nam jeszcze bardziej zmienił życie na, na, na gorsze. Izolujcie się, zakładajcie matki, zakłaniajcie również nosy, nieprawda, że wirus nosem nie wychodzi. Częściej nosem wychodzi niż, niż ustami, bo usta nie mamy, nie mamy zawsze y, otwartych, a nos mamy cały czas otwarty. Zwracajmy uwagę wszystkim innym, którzy się do tych zasad nie stosują. Ten wirus nie ma barw politycznych. Ten wirus, y, to zasłanianie czy niezasłanianie nosa, y, to nie jest polecenie polityczne. Jak ktoś nosi maskę, to nie znaczy, że jest zwolennikiem albo przeciwnikiem PiSu. Jeżeli nosi maskę, to znaczy, że jest mądry i że jest rozsądny. Albo przynajmniej słucham mądrzejszych siebie. Dokładnie. Chociaż jeśli chodzi o to upominanie innych ludzi, to też no, bywa ryzykowne, bo można e, dostać po twarzy, że tak powiem subtelnie. Sama byłam nieraz e, świadkiem jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. W sumie ludzie też już psychicznie no, czyli, chyba nie wytrzymują. Część naszego społeczeństwa, to jak powiedziałem już wcześniej, część naszego społeczeństwa e, raptem z dnia na dzień przed, nie przestało być półdebilami. Ja, ja wszystkim polecam film z 2011 roku, tytuł angielski z Contagion, Zaraza. Jest yy, taki film z Mattem i yy, mm. yy, to, to jest taki film o pandemii, która, która, który film jest, jak gdyby, znaczy jest taką antycypacją tego, co się wydarzyło yy, teraz, a film z 2011 roku. Bardzo pouczający, jest bardzo mądry, zresztą nawet naukowcy stwierdzili, że Film od strony czysto naukowej jest bardzo wiarygodny. Jest tam zresztą kilka, kilka aspektów poruszonych, m.in. jeden z blogerów, i który, jakby to powiedzieć, robi, robi za w internecie przy okazji tej, tejże pandemii. No warto ten film zobaczyć, ci wszyscy sceptycy, ci wszyscy, którzy, którzy uważają, że taka nauka jak biologia, to, to można ją można ją potraktować właśnie z przemurzeniem oka to powinni sobie ten film zobaczyć i no może uznają to za bzdurę ale, ale film jest niezwykle wiarygodny i yy, no niekiedy warto wyłączyć yy, swoje sądy, które są yy, sądami, które, które wynikają nie wiem, z naszej emocji yy, i włączyć yy, słuch i wzrok na yy, wiedzę yy, mądrzejszych od nas. A yy, ci mądrzejsi to są naukowcy. Politykom można nie wierzyć, ale naukowcom należy wierzyć. Chciałabym jeszcze nawiązać do albumu, który niedawno wyszedł Czarno-Białe Ślady. Gdyby mógł Pan opowiedzieć, jakie utwory znajdziemy na tym albumie? Czarno-Białe Ślady to, to taki projekt, który pojawił się troszeczkę przypadkowo, ponieważ kiedyś zostałem poproszony o zagranie koncertu, a ja, a ja w mojej rodzinnej miejscowości w Prawsku-Pomorskim, a ja tam nie, nie występuję. I poprosiłem Jadka Bończyka, z którym stanowimy spółkę autorską i mamy swój zespół od, od 2002 roku. Mm -hmm. więc, więc w związku z tym, że takowy koncert zagraliśmy jeszcze wtedy we dwójkę i to zażarło, więc ja to nazwał jako Czarno-Biały ślad i zawsze co roku, od 2013 roku, zawsze co roku po te, te, te kilka koncertów nie zagraliśmy. Nigdy nie traktowaliśmy tego jako taki nasz projekt jakby to powiedzieć, głównego nurtu, ale, ale taki trwały, My rok w rok coś tam graliśmy i od 2019 roku gramy w trio, dołączył do nas Kuba Nowak, który też z nami jest związany od, od, od 2003 roku z kolei. Cóż, no to jest taki projekt, który, w którym postanowiłem, postanowiliśmy, no ale to jest według moich pomysłów aranżacyjnych, zagrać akustycznie Piosenki Republiki, no powiedzmy, no, nie do końca e, akustycznie. No, jest gitara akustyczna, niekiedy dwie, harmonika, usta, no, ale Kuba gra na wargitar, to jest taki instrument, który zarówno, zarówno gra partie basowe, jak i partie solowe, e, jest bardzo widowiskowym instrumentem, ma dziesięć stron, gra się mm -hmm. nad tym tappingiem. Jakie są piosenki? No, te, które jakoś nam dało radę zrobić akustycznie, więc tak, sam Pawłowa, jest obca stroną, e, odchodząc, przeklinam, tu jestem w niebie. Tobie wybaczam, jest nie pytaje Polskę, jest tak, tak, koniec czasów, biała flaga. No jedne z tych częściowo są, są to te bardzo znane, ale częściowo są to piosenki, są to piosenki takie mniej popularne. Na przykład przeklinam koniec czasów, czy tu jestem w niebie. No to są piosenki trochę, trochę mniej znane. Czy panowie planują trasę koncertową, no nie wiem, czy po pandemii, no, czy nawet już teraz żeby, można. Jakby żeby to, żeby to powiedzieć po angielsku kontajan. Mhm. To, to wszystko zależy od tego, jak się, jak się potoczy, jak się potoczy, potoczą sprawy z pandemią związane, dlatego że, dlatego że my oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej chcemy, po to, po to też to jest zrobione. To jest generalnie projekt koncertowy, a nie studyjny. Płyta też jest, jest lajfowa, więc, więc jak najbardziej chcemy. No i jest na to szansa, ponieważ teatry są otwarte, są koncertowe grupy są zamknięte, ale to jest projekt, który bardzo dobrze się sprawdza w salach teatralnych, w związku z tym być może, że to się uda jakoś tam zrobić. No nie wiem, trudno mi jest powiedzieć w tej chwili. Musimy zrobić teraz mamy zaplanowaną trochę taką burzę mózgów, jak do tego, jak do tego podejść, no bo. No bo te wszystkie, te wszystkie sytuacje pandemiczne no, spowodowały też to, że też rozluźniły się też e, takie związki e, związki artyst, artysty z, z menadżmentami i tak dalej. To mm. są bardzo skomplikowane e, sprawy, więc, więc tutaj trzeba będzie coś tam też na nowo budować. No, ale mam nadzieję, że to się uda. No, w każdym razie e, bardzo liczę na to, że, że, e, że będziemy grali koncerty. no nie bardzo do tego Cią, ciągnie się bardzo do tego. Bardzo się stęskniłem przez ostatnie, powiedzmy, no zaraz, zaraz, licząc 2020 rok i 2000, mm. i teraz te, te, te dwa miesiące tego roku, wygrałem trzy koncerty, no, tak. więc jak na, jak na um, człowieka, który naprawdę to lubi, no to jest kiepsko. No, no tak, faktycznie A, nie te trzy koncerty mm -hmm. to w to, w to liczą koncert, z którego jest płyta. Także, także, tak, także w ogóle, generalnie rzecz biorąc na no, bardzo mało, bardzo bym bardzo prezydenckie do sceny, bardzo ch ch chciałbym wrócić. Reaguje na impulsy. Stakuję na kolory znak Oto ściany cztery, to jest świat Oto światła, które dają znak Oto sygnał, abym spał Oto sygnał, abym jadł Oto sygnał, bym się śmiał Oto sygnał, abym czekał Czekał, czekał na... Na nowy, nowy znak! Na nowy, nowy znak! Na nowy, nowy znak! Na nowy, nowy znak! Postawię krok, tu jest znak Nim pokocham, muszę przyjąć znak Nim zabiję, otrzymuję znak Przy głowa uczą się przypa głowa nauczyły się Oto sygnał, oto odruch, płacz Oto sygnał, abym czekał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 Daba daba dada papai, daba daba daba dai, daba daba daba papai, daba daba daba dai, daba daba daba papai, daba daba daba dai, daba daba daba znak, znak, znak, znak Na kolejny znak i czekam na kolejny znak. Czekam na kolejny znak. Czekam na kolejny znak. I to była piosenka Psy Pawłowa z albumu Czarno-Białe Ślady. Panie Zbigniewie, bardzo panu dziękuję za wywiad. Dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam pana dziękuję. serdecznie. Pozdrawiam. Do a ja pozwolę sobie zakończyć audycję wypowiedzią Grzegorza Ciechowskiego z 1993 roku. Do usłyszenia za tydzień. Sukcesem samym jest to, żeby dłużej niż dwa, trzy, cztery sezony utrzymać się i robić to, co, co się robi do tej pory. Dlatego wydaje mi się, że tutaj sukcesy mogą być mierzone na... Na właściwie na lata pracy, na, na lata nowych projektów, które się pojawiają i tak dalej, i tak dalej. Ale były na pewno takie momenty, które ja uznaję za sukces, a sukces w takim pojęciu, że na przykład byłem w jakimś zagrożeniu i udało mi się z tego wyjść obronną ręką. Był taki koncert na przykład, gdzie publiczność niesamowicie licznie zgromadzana. Było to około, nie wiem, 20 tysięcy ludzi. Gdzie to było? To było w Jarocinie. Publiczność ta była na nas obrażona, dlatego że my przez dwa lata poprzednie nie mogliśmy przyjechać, mimo że nasze koncerty były zapowiadane. Republika była wtedy w takim momencie, kiedy rzeczywiście wielkie emocje powstawały w związku z tym zespołem. I ten koncert miał być przerwany. To miał być koncert, który publiczność powiedziała, że... Przerwie nam go na pewno. Zresztą ludzie byli do tego przygotowani. E, ci, którzy byli na nas obrażeni za naszą po, poprzednią nieobecność, zbierali przez długie tygodnie e, worki z mlekiem, maślanką, e, pomidory, były też w bardzo dobrym stanie. Takim, no to niezwykłe, bo tam się wydarzyło. E, jajka, które były odkładane długo w ciepłych miejscach, żeby tak, a nie inaczej reagować. I rzeczywiście, kiedy wyszliśmy na scenę, to był taki moment, że posypał się na nas yy, yy, grad tych wszystkich przedmiotów. To było coś niesamowitego. Poza tym efekt gwizdu, jeżeli gwizdzę 20 tysięcy ludzi, jest to, yy, jest to rzecz, którą życzyłbym, żeby każdy przeżył. Yy, tym bardziej, że ten gwizd był dokładnie wymierzony w nas. Nie mieliśmy co do tego najmniejszych wątpliwości. I tutaj za sukces uważam jedynie to, że, yy, że nie zeszliśmy ze, ze sceny od razu. Zostaliśmy, że po 10 minutach właściwie ten gwizd zaczął się kurczyć, maleć, w końcu gdzieś przepadł i po pół godzinie właściwie już widziałem, że ta publiczność kompletnie zmieniła front, kiedy skończyliśmy koncert, usłyszeliśmy no niesamowite 100 lat, wszyscy domagali się bisów. Także wygraliśmy z tym takim jakimś dziwnym gniewem ludu wtedy. Raz do Szczepanów. 20 tysięcy ludzi gwizdzących to fantastyczne. Ale, no, ale ja... liczy się tylko i wyłącznie natężenie emocji. To jest raczej dobre, raczej to jest to bardzo. Jest to jest raczej... Bardzo ekscytujące. Oczywiście, bardzo dobre.